Art historii Nikołaj Rerich i UFO w Himalajach Znany rosyjski malarz Nikołaj Rerich podczas wyprawy w Himalaje w 1927 roku zaobserwował tajemniczy jajowaty obiekt odbijający od siebie promienie słońca. Historia tej obserwacji przytaczana jest często jako przykład wczesnego spotkania z UFO, czyli takiego, które miało miejsce przed rokiem 1947, który dla wielu jest symbolicznym otwarciem współczesnej ery UFO. Czy Rerich jednak widział prawdziwego nola? 5 sierpnia 1927 roku filozof i artysta Nikolaj Konstantynowicz Reris, znany nie tylko ze swych charakterystycznych obrazów, ale także wielu innych artystycznych przedsięwzięć, znajdował się w Himalajach. Właśnie wtedy ujrzał coś niezwykłego. Wspominał później. Przebywaliśmy w obozie w Kukunor, niedaleko od łańcucha Humboldta. Nagle czworo ludzi z naszej karawany dostrzegło na niebie nad nami wielkiego orła. Siódemka z nas zaczęła obserwować tego niezwykłego ptaka. Niedługo potem jeden z mężczyzn zauważył, że wysoko nad ptakiem znajduje się coś jeszcze i krzyknął z wrażenia. Wszyscy dostrzegliśmy, jak z północy na południe porusza się coś wielkiego i liśniącego, odbijającego promienie słońca, przypominającego wielkie mknące z ogromną prędkością jajo. Przelatując nad naszym obozem, owo coś zmieniło kierunek i udało się na południowy zachód, gdzie ujrzeliśmy, jak znika na niebieskim niebie. Mieliśmy czasu na tyle, aby obserwować obiekt przez lornetkę. Jedną jego stronę oświetlało jasno słońce. W roku 1927 nikt jeszcze nie wymyślił UFO. Jednak mimo wszystko od długiego czasu wskazuje się na szereg obserwacji, które miały miejsce w okresie przed-Arnoldowskim, to znaczy przed słynną obserwacją Keneta Arnolda z roku 1947, kiedy to również zmarł Rerich która zapoczątkowała współczesną historię spotkań z obiektami nieznanego pochodzenia. Przypadek Rerisha często wymieniany jest wśród innych podobnych przypadków starszych spotkań z UFO i równie często wymienia się go wśród innych tajemnic związanych z tym twórcą. Przeglądając pracę Leona Davidsa pod tytułem CIA and the Saucers, można jednak natknąć się na wskazówkę mogącą pomóc w wyjaśnieniu słynnego przypadku obserwacji UFO przez uczestników ekspedycji Ryrisza. W sierpniu 1927 roku szwedzki odkrywca Sven Hedin stanął na czele łączonej chińsko-szwedzkiej ekspedycji, która spędziła aż 8 lat na badaniu Mongolii i zachodniej części Chin. W swej relacji z podróży, która ukazała się w książce przez pustynię Gobi z 1932 roku. Hedin przyznaje, że w czasie wyprawy wypuszczono w sumie 350 balonów pogodowych, w tym kilka w okresie, kiedy swą wyprawę odbywał Rarish. Hedin opisywał nawet, jak wielką przyjemność sprawiało mu obserwowanie dwóch hardych mongołów, którzy obserwowali lot owych balonów. Stali w ciszy i wpatrywali się w jasną kulę tak długo, jak pozostawała w zasięgu wzroku. Można wyobrazić sobie, że podobne zdumienie związane z obserwacją jasnego obiektu szybko szerzyło się również wśród uczestników wyprawy Rericha. Być może odpowiadał za nią właśnie jeden z balonów wypuszczonych przez ekspedycję Hedina. Mimo to uwolog Brad Sparks widzi pewne nieścisłości w sprawie związków szwedzkiej wyprawy z obserwacją UFO dokonaną przez rosyjskiego artystę. Twierdzi on, że rozmiar wykorzystywanych przez Hedina balonów pogodowych mierzących jedynie około 1,20 m średnicy nie pasuje do opisu Rericha, który widzieć miał obiekt znacznej wielkości. Ponadto, aby ten mógł natrafić na obiekt, musiałby znajdować się bardzo blisko grupy szwedzkiego podróżnika. Jednak jeśli Reriś rzeczywiście mógł stać się świadkiem przelotu domniemanego balonu pogotowego, trudności w ustaleniu jego wielkości spowodowane mogły być warunkami obserwacji. Możemy zastanawiać się również, jak zdumienie i ciekawość, o których donosili obaj podróżnicy, przyczyniało się to nadinterpretowania niektórych szczegółów obserwacji. Być może nigdy nie postajmy odpowiedzi, co tak naprawdę było przyczyną tej słynnej obserwacji, która jak wiadomo była jednym z przypadków mających miejsce przed współczesną falą obserwacji UFO. Biorąc jednak pod uwagę ilość balonów wypuszczonych przez Hedina i względną bliskość obu podróżników, można pokusić się o wniosek, że popularny himalajski odcinek telenoweli o wczesnych spotkaniach z nieznanym mogą zostać spowodowane nie przez obcych, ale przypadkową obserwację balonu. Autor Mark Pilkington Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios